To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na zachodzie i południu opady deszczu. W Karpatach śniegu temperatura od minus jednego stopnia na Pomorzu i w rejonach podgórskich plus jednego na zachodzie do czterech na południowym wschodzie. We wtorek na zachodzie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. A temperatura w dzień od 6 stopni nad morzem przez 9 w centrum do 12 na wschodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa znad Skandynawii i Bałtyku wypełnia się. Klin wyżowy znad Francji, Niemiec i zachodniej części Polski rozbudowuje się powoli na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w skali Boforta, stan morza 3, temperatura powietrza 4 stopnie, widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie zamglenie, pod koniec okresu słaby deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 3 do 5 w skali Boforta, stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 3 stopnie, widzialność dobra do bardzo słabej, lokalnie możliwa mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Boforta. Stan Morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej w dzień opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5 w skali Boforta. Stan Morza 2. Widzialność na ogół dobra pod koniec okresu miejscami deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego. 3 do czterech okresami 5 w skali boforta. Stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej miejscami zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni 3 do 5, słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. JEDYNKA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 z raportażem. Dziś pod hasłem Mocy Słów. Filip Wolski, Bartosz Panek. Zapraszamy jeszcze do godziny trzeciej. smiley Czyli tak wygląda nasz koniec cały niebo było różowe nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko wysoko Mars Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy. Nasz mały, mały świat był przecież tyle. Kaśka Sochacka otwiera drugą, środkową godzinę tej Nocy z reportażem. Nocy z reportażem, która następuje po dniu, w którym żegnaliśmy Wiesława Myśliwskiego, znakomitego prozaika, mędrca, człowieka, który niósł w sobie kulturę chłopską i który o niej potrafił pisać jak mało kto, był w tym niezrównany. Sięgam teraz do jego fantastycznej powieści Kamień na kamieniu. Fantastyczna to jest oczywiście takie określenie, które nie w pełni oddaje rangę tej prozy. I tutaj taki cytat o mocy słów. Cały świat jest jedną mową. Gdybyś tak się w ten świat dobrze wsłuchał, mógłbyś nawet usłyszeć, co sto lat temu mówili może tysiące, bo słowa śmierci nie znają. Jakby jakieś ptaki przezroczyste, raz wypowiedziane, krążą już na wieki ponad nami, tylko że ich nie słyszymy. Ale może z wysokości Boga każdego człowieka głos osobno słychać, nawet co ja tu do ciebie mówię, co mówią u maszczyka, uderenia i w każdej chałupie. A gdybyś ucho nad tym światem zniżył, to kto wie, może szepty ludzkie byś usłyszał i co ludzie myślą, co im śni się, gdzie u kogo kot mruczy, w czyjej stajni koni rży, które dziecko pierś matczyną z się, a które dopiero się rodzi, bo to wszystko mowa. Bo słowa śmierci nie znają. To jest zdanie pocisk, zdanie sztylet, zdanie żądło. Wiesław Myśliwski w jednym ze swoich esejów obwieścił Mimo wszystko śmierć kultury chłopskiej. Ta kultura jego zdaniem umarła, ponieważ przestały istnieć warunki potrzebne do jej rozwoju, a tym podstawowym, fundamentalnym, niezbędnym warunkiem była ograniczoność świata chłopskiego, jego zamknięcie i swoista określoność w ramach małych społeczności. Czy zatem wieś, coraz bardziej zurbanizowana, zachowa własną tradycję, obyczajowość i środowiskową etykę? Takie pytania zadawał 20 lat temu Krzysztof Wyżykowski, Zadawał je w reportażu Pejzaż Sentymentalny, którego właśnie teraz posłuchamy. W audycji występują profesor Stanisław Baj, malarz, wykładowca Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wiesław Myśliwski, aktor Stefan Schmidt, a także mieszkańcy nadburzańskiej wsi Dołchobrody. Pejzaż sentymentalny, reportaż Krzysztofa Wyżykowskiego. Bohaterowie obrazów Stanisława Baja mają spracowane ręce i twarze porane zagonami zmarszczek. On sam, syn podlaskiej ziemi, a przy tym znany artysta i wykładowca w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, tak pisze o swoim malarstwie. Z moim malowaniem jest tak, jakbym pisał testament, w imieniu tych wszystkich chłopów, co byli i już odeszli, w imieniu ojca i matki i was wszystkich, na których kończy się chłopski świat. Także mój chłopski świat. To jest wieź do Uchobrody, leżąca nad Samym Bugiem, na granicy właściwie dwóch wielkich kultur, kultury wschodu i zachodu, dwóch wielkich cywilizacji nawet, można by tak powiedzieć. Ja w tej wsi się urodziłem. Jest jakaś taka we mnie ogromna tęsknota za światem mojego dzieciństwa. Ten świat mojego dzieciństwa jest dla mnie takim najpiękniejszym polem, taką najpiękniejszą łąką, którą ze sobą przez całe życie niosę, ponieważ dzieciństwo miejskiego dzieciaka było takie dosyć trudne, ale jednocześnie bardzo piękne. To znaczy ja po wielu latach sobie to uświadomiłem, ale to jakby mi cały czas towarzyszyło. Czasami strasznie nudne zajęcia, jak pasienie krów, czasami nawet i trud przymiarki dziecięcej do, do, do orki prawdziwej w polu. A czy pan pamięta, jak pan się właśnie zmagał z pługiem jako mały chłopiec? No jak najbardziej. Tak? To są czasami łzy, ale wie pan, to są, to są niesamowite emocje, niesamowite przeżycia. Wie pan, jeśli się szło za pługiem, podobnie jak szedł ojciec, to jest to strasznie ważne przeżycie dla dzieciaka i to się pamięta, to się pamięta zawsze. I panu bardzo zależało, żeby to świetnie wyszło. No oprócz tego, że świetnie wyszło, to jednak to było takie poczucie spełnienia, wie pan. I dzisiaj już człowiek też wchodził pewno już jakby taką dorosłość, jakąś taką powagę. No to, to są, to są takie nawet trudne do opowiedzenia jakby wrażenia, ale wie pan, no, no z tego się właśnie ten cały świat buduje. Wie pan, jak teraz o tym tak myślę, to ja właściwie z tej wsi chyba nigdy nie wyjechałem, ponieważ cały czas ta wieś jest we mnie obe... Wie pan, to co w człowieku jest, to, to, to jest wszędzie, niezależnie od tego, gdzie, gdzie się znajdzie yy, na świecie, nawet jak otoczenie będzie inne, no to, to ja myślę, że to co najważniejsze, to, to, to, to, to co jest w sercu, w człowieku. To się, nosi no, to się nosi z sobą i to jest niemożliwe, żeby... To znaczy niemożliwe, żeby to jakby z siebie wyrzucić, a jeśli to musi to być bardzo okrutne. Właściwie... Nic tu jest nieruszane, tyle tylko, że nie ma zboża, siana, słomy. Nie, jest, jest to ta Trochę, ale to dla ozdoby właściwie. Takie dla jednej owcy. <głos> Niestety. No. Znaczy ja to maluję, nawet chciałem to wszystko pozmieniać jakoś, ale doszedłem do wniosku, że takie światło, jakie w stodole było zawsze, jest najbardziej naturalne. I, i ono mi właśnie bardzo odpowiada, dlatego że mogę regulować sobie drzwiami od stodołu dopływ światła bardzo dobrze i to ciekawie i nietypowo, nie tak jak przez okno. Mhm. Dlatego czasami bywa światło od dołu, od góry, przez szczeliny, przez szpary w stodole. No ale w sumie jest to pustka w stodole. I to jest A, też, też takie przejmujące. Powinna być zapełniona. Nie? Właśnie, jak stodoła jest pełna, nie ma takiego pogłosu. To jest świadectwo zamożności prostu tak? Nie Zasadność. tylko, ale że po prostu jest normalne życie. Dla mnie to jest właśnie osobienie życia. Stoi drabina tam. Właściwie można byłoby ją dawno porąbać i spalić, ale szkoda. Po prostu, bo ona pracowała tutaj na to gospodarstwo też. Drabina, sama drabina. Na tej drabinie się siedziało, jak się jechało w pole, wie pan. A to jest to jest stary, rodzinny kufer. I tutaj są różne rzeczy mojej mamy. Pozostały, jakieś nawet i pamiątki jej schowane, rodzinne. Dla niej bardzo ważne. Są karty do gry ojca, kromka chleba, którą gdzieś dała kiedyś, jak wyjeżdżałem daleko w świat, to takie, takie... Tak? tak takie skarby. N najlepsi. Kromka chleba pan dostał z mamy kiedyś? Tak, kiedyś jechałem na stypendium takie, miałem na Bliskim Wschodzie, już dawno temu, w Egipcie i w Syrii, i matka mi dała kawałek chleba, żeby miał ze sobą. Ja to przywiozłem i schowała, i do tej pory to jest zasuszone, ale okazuje się, że to są takie najcenniejsze właśnie rzeczy. Prawda? Proszę pani, taki jest bardzo znany obraz pani syna, w którym pani stoi na tyle wieżej do stodoły. To w tym miejscu to było malowane. A tu, tu, tu. Aha. Akurat ja tam weszłam go nie wiem, prosić na obiad czy co. Aha. A on wkrzyk do mnie. Mama tak stoi, mama tak stoi, mama stoi. <laughs> Pani na wielu obrazach występuje. No bo wie pan tak, że już to wszystko powymierzało. Odeszło, co on malował. Ci sąsiedzi pani? Tak, tak. Taka kolej życia. Chcę taki chłopski testament namalować, by została pamięć o przeżytym, o odchodzącym świecie, który mam za najlepszego przyjaciela. Smutny jest ten mój przyjaciel, chłopski świat. Na moich oczach umiera. Zachorował wiele lat temu na nieuleczalną chorobę, która gasi jego uśmiech, radość życia, miłość do świata. Maluje moje życie, udręki, pragnienia i tęsknoty, moją mamę. Sąsiadów gnój, szarość pola, noc i poranne pianie koguta. Maluje chłopskość w jej codzienności, szarość w jej różnych odcieniach. To ona nadaje ton wszystkiemu, z niej bierze się cała chłopska pospolitość, ale i siła. Jeśli taka wieź odchodzi, to niech choć po niej zostanie parę portretów. Jak na kamieniu niech odcisną się ślady, że tu, na skraju świata, żyli ludzie, kochali się, cierpieli i umierali. Blisko polskiej duszy, blisko, bliziutko ziemi. Wiesław Myśliwski w swoich powieściach i dramatach również opisuje odchodzenie w przeszłość dawnej wsi. Kultury chłopskiej już nie ma. Kultura chłopska umarła. Nie umarła nagle, nie był to akt zgonu jednorazowy, umierała od wielu lat, ale w tej chwili już jej nie ma. Natomiast to, co obserwujemy jako rzekomo objawy kultury chłopskiej, jest kulturą ludową. Ja rozróżniam te dwa pojęcia kultury chłopskiej i kultury ludowej. Kultury ludowej to znaczy kultury popularnej, kultury, która w jakimś stopniu czerpie inspirację z dawnej kultury chłopskiej, ale jest kulturą komercyjną, kulturą użytkową, kulturą na pokaz, służącą często jako etykieta w sytuacjach, kiedy mamy gdzieś pokazać swoje charakterystyczne oblicze. Wytwory tej kultury są często bardzo piękne. Ja tego nie kwestionuję. Sam często kupuję to czy tamto. Ale to nie ma nic wspólnego z kulturą chłopską. To jest towar już. Natomiast kultura chłopska sama w sobie. Kultura chłopska była kulturą bytu i miejsca. To jest kultura, która powstawała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 w relacjach między człowiekiem, a otaczającą go przyrodą, między człowiekiem, a otaczającym go w ogóle światem, o którym nie miał pojęcia, ale miał jego wyobrażenia, to było tworzenie kultury poprzez życie, poprzez miejsce, gdzie się jest i poprzez bytowanie, które jest naszym losem, wie pan. Ta kultura dlatego między innymi jest wspaniała, że jej, jej głównym takim akcentem jest afirmacja losu. Na los nie ma rady. Skoro na los nie ma rady, to trzeba umieć żyć. W tym, co nam życie dało. Stefan Schmidt, aktor i malarz, wystawił na scenie polnej w nadrzeczu koło Biłgoraja dramat Wiesława Myśliwskiego Rekwiem dla gospodyni. Kole kupiłeś? Nie mieli. Mieli tylko cytrynadę. Trzeba było mineralną wziąć, co? Mineralne nie mieli? Chcieli, żebym skrzynkę wódki wziął. Chyba powiedziałeś, że u nas czuwanie. Mówiłem, ale nikt w sklepie nie wiedział, co to jest czuwanie. Dziwili się tylko, że bez wódki, czyśmy może wiarę zmienili na jaką. Nie. Za cholerę wam, kto przyjdzie. Przyjdą, przyjdą. Co by mieli, nie przyjść. O tyle bez wódki, kto przyjdzie. Dzisiaj wszystko z wódką. Chrzciny, komunie, bierzmowania, wesela i pan Bóg się jakoś nie obraża. A nawet cudów więcej, uzdrowionych więcej, nawróconych więcej. Wszyscy partyjni się pozawracali. A tej pici trynadę. Ani zjeść, bo jak bez wódki. Ani z kim pogadać, czy nawet coś dobrego nie poszczę powiedzieć. To słowo bez wódki w gardle uwięźnie. Przyjdą, przyjdą. Później się teraz z roboty wraca, muszę się umyć, przebrać. Przyjdą, przejdę. Ta sztuka, jak, jak, jak właściwie wszystkie opowieści Myśliskiego, czy dramatyczne, czy, czy prozy opisane, jest bardzo prosta anegdota. Umarła gospodyni, stół gospodarz zastawił, no bo trzeba gości przyjąć, bo od wieków, od pokoleń, jak długo pamięć ludzka sięga, ludzie przychodzili trzy dni, trzy noce się no, modlili, tak śpiewali i no oczywiście przyjdą też. I okazuje się, że któregoś dnia nie przyszli. Do tego dnia, kiedy gramy to przedstawienie, nikt nie przyszedł. No właśnie, tu Myśliskie zdaje pytanie, dlaczego nie przyszli? Bośmy się zamienili w postacie ze styropianu, bo jesteśmy martwi, mimo że żyjemy i będziemy martwi. To jest dramatycznie postawiona y, przestroga, czy uwaga zwrócona nam wszystkim. Przecież w tej sztuce rozgrywa się Polska, sp polskie sprawy. Mimo, że to jest w tej wsi, w jakiejś tam małej społeczności, ale to natychmiast u to urasta do rangi, jakby obejmuje obszar całego naszego myślenia o Polsce. To przyjedź ty tutaj, jak ci ich tak szkoda, a ja na twoje pojadę. Zastanowić mi się każe, a tyś się zastanawiała? Czas w pras i się tyłkiem na wszystko. A co ty możesz wiedzieć, z Markata jeszcze byłaś, jak ja wyjeżdżałam. A teraz wyć mi się chce. Wolę tam wyć, niż tu żyć. Do by ci, też byś i tu wyła, i nie z tęsknoty. Bo tu nawet, nawet nie ma tęsknić do czego, nie ma płakać do czego. Każdy sam sobie płacze, a innych, innych gówno twój płacz obchodzi, bo już nawet śmierć nikogo nie obchodzi. Umiera się tak, jakby się za dołę poszło. O zobacz, naszykowaliśmy na piekli i co? Nikogo. Bo rozeszło się, że wódki nie będzie. To dla nich najważniejsze. Zastanowić mi się, każe. Łatwo komuś mówić, jak żyje się na drugim końcu świata. A że ja tu zdycham? Nieważne, że tyle z życia mam, kiedy procha czasem. Co? Procha? Procha. Ale nawet odlecieć nie mogę, bo, bo trzeba iść krowy doić, trzeba posprzątać, pozmywać, to tamto, dziesiąte. Co tobie się wydaje, że ja nie mam marzeń, że ja, że tylko ty? Ech, płaczcie, płaczcie. Na daremno ale trzeba, może ja powinienem razem z wami. Nie płac, nie płac. Idźcie do matki, nie płaszcz, no. pocieszy was. Zawsze to, to matka. Przykona. A nie, nie Ta sztuka jest bardzo ludzka, bardzo oczywiście e, e, prawdziwa w tym, w tym sensie, ale proszę pana, okazuje się, konkluzja cała jest tak, że ci, którzy jesteśmy jakoby żywi, gospodarz, Dwie córki, ta z Ameryki, ten przygłup Amerykanin, ten John z tą Statuą Wolności. To wszystko, co się tutaj dzieje, że w, właściwie konkluzja z tego, że nie zawsze ten, co się wydaje, że jest żywy, jest żywy. To jest świat martwy. Martwy, dlatego, że to jest świat, który jak mówi emeryt, w postaci emeryta jest takiego przypadkowego gościa, który autobus odszedł i go ten bole ściąga na to czuwanie, który mówi, bo świat się przeniósł już tam. Świat na drugą stronę, tam do telewizji. Tam jest świat, a my tylko jesteśmy do patrzenia stworzeni. Więc to są problemy, które stawia myśliski, który próbuje, no nie rozwiązać, bo to są problemy nierozwiązywalne w ogóle, prawda? Stawia sprawy, nam się jeżeli... oczy. Tak, stawia pewną diagnozę, jak jest niedobrze i na ile jest niedobrze z nami. Bo jest niedobrze. Poprzez pokazanie tego stosunku do śmierci, ja chcę, chciałem pokazać stosunek ludzi do życia. Nie da się tak wydzielić z losu ludzkiego śmierć osobno, życie osobno. Pan przedstawia alternatywę dla tej umierającej kultury chłopskiej, no taką bardzo dramatyczną. No, ale wie pan, to wynika z mojej diagnozy współczesnego świata. To nie jest świat radosny, mimo że nam może hmm, wydawać się lepszy, wygodniejszy, ale to nie jest świat radosny. Przecież zdaje sobie pan zapewne sprawę, co w miejsce autentycznej duchowości wchodzi? No wchodzą erzace, wchodzą standardy, wchodzą stereotypy, co powoduje urawniłowkę w naszych duszach, w naszym myśleniu, w naszych wyobrażeniach, co w gruncie rzeczy odbiera nam indywidualność. Wszyscy siedzą przy telewizorach, wychowywani przez standardowe, byle jakie poniżające nas seriale, przez poniżające nas reklamy, przez poniżające nas debaty polityczne, przecież wszystko to nam coś zabiera. My musimy czynić wysiłki, żeby ocalić własną osobowość, własną indywidualność, własną niepowtarzalność, ponieważ każdy człowiek na tym Bożym świecie jest istotą niepowtarzalną. Pielka, w lęku konopielka. oj wino, wino zielone. A jeszcze cieńsza jak kraśniejsza, oj wino, wino zielone. Hej tam dziewczyna, pawiki pasie, oj wino, wino zielone. Pawiki pasie i piórka zbiera, oj wino, wino zielone. Pani Maria Strzałkowska prowadzi wiejski dom Pieśń do konopielka, to jest pieśń obrzędowa, którą śpiewali kawalerowie w okresie wielkanocnym, przychodząc do dziewcząt. Za to śpiewanie oczekiwali na jakiś podarunek i tym podarunkiem były wypieczone w domu pierożki, koniecznie jajka, kraszanki, pisanki, słonina, kiełbaskę. To były obrzędy charakterystyczne dla tych stron? Tak. No, niestety już zamarły, i właśnie od, chcemy jakoś odtworzyć je i przekazać tym najmłodszemu pokoleniu. Myślę, że właśnie jesteśmy tą miejscowością, która jest taka inna wśród tych okolicznych wsi. Właśnie jest dużo ludzi bardzo wrażliwych na piękno, na sztukę, a przede wszystkim ludzi, którzy chcą kontynuować przedłużyć y, tę tradycję swoich przodków. Uczą się tych y, zawodów, które już zanikły, takich jak plecionkarstwo. Pamiętają i kontynuują tkactwo, hafty. Poezję. A poezję to właśnie mamy to szczęście, że są tak utalentowani i wrażliwi i piszą poezję. W obrotach jest kilka kobiet piszących wiersze. Skorzystajmy z zaproszenia do Pani Krystyny Baj. Dobrze, czy Pani Krystyna tak? Baj? Tak. Dzień dobry Pani, to ja do Pani właśnie. Proszę, zapraszam do mieszkania. Proszę. proszę, przepraszam za bałagan, bo nie ma komu sprzątać, jak ja wychodzę do pracy, dzieci, <śmiech> <śmiech> idą troszkę, proszę. O, przesadę Pani, czyściutko, porządek. <śmiech> proszę, nie, Pani siada. Byłam kiedyś na wernisarzu Baja Stanisława, to jest bardzo wspaniały człowiek, chodził ze mną razem do szkoły. Malarz Stanisław tak, Baja. Tak. I przy okazji wystawy jego obrazów wydano nam taką książeczkę, gdzie były wydane wiersze do uchobrodzkich poetów. W tej książeczce ukazałam refleksję, jakie wzbudziło we mnie oglądanie obrazów, malarstwa Stanisława Baja ponieważ jego obrazy, no, to jest coś, coś nadzwyczajnego. Uważam, że ten człowiek potrafi wydobyć coś, co jest najpiękniejsze w człowieku, w przyrodzie, na przykład, kiedy jest łan zboża. To jest tak jak, tak jak życie. Miłość jak chleb trzeba dzielić, łany serc ukołysać tęsknotą nieba, Rozszumieć piaszczystą ziemię nadzieją i modlić się o miłość jako kromkę chleba. Myślę, że czasami trzeba zareklamować naszą wieś, trzeba zareklamować przyrodę, bo ludzie mają już tak mało czasu, do oglądania tego wszystkiego, do zatrzymania się po prostu, do zastanowienia się, żebyśmy nie zagracili tak niepotrzebnymi rzeczami życia, żebyśmy mieli jeszcze choćby moment czasu na zatrzymanie się nad przyrodą. Pani, o ile wiem, jest matką sporej matki dzieci, tak? Jak to jest? No tak, zgadza się. Mam ośmioro dzieci. To znaczy dzieci to, to jest sama radość, a poza tym człowiek wie, że żyje. Jakoś tak zawsze nam się chyba dobrze układało. Naczelna dewizo w naszym życiu było zawsze to, że nauka to jest coś najważniejszego. Bo uważam, że człowiek powinien najpierw być, a potem mieć. A pani poza wychowaniem dzieci czym się zajmuje jeszcze? Ja pracuję na rolnictwie. To jest tak jakby to, z czego, co jest podstawą naszego utrzymania. No poza tym dorabiam. Wiadomo, że z rolnictwa dzisiaj bardzo trudno się utrzymać. Pracuję w szkole jako woźna. Modlitwa za wariatów. Wy, białe anioły wstydliwego człowieczeństwa, jesteście moją wiarą. Wy, w których Bóg uwolnił ludzkie oblicza, jesteście świadectwem świata. Modlę się za was jak za siebie samą, w którymś z was uwolniona jest moja dusza. Anioły prawdy, zesłane ku przestrodze, istnienie świata zależy od tego, czy będzie o was pamiętał. Cisi kapłani, Świadomości progów. Oby ten świat bez dat inaczej się mierzył. Aby żyć, muszę w to wierzyć. Kazimierz Baj spisuje historię swojej wsi. Trzeba koniecznie przekazać, jacy ludzie tu żyli, że to nie byli tylko, powiedzmy, chłopi ciemni, tak jak tam przedstawiano nam w telewizji, że nic nie umieją, ale że oni mieli swoją kulturę, mieli swoją tradycję, mieli swoje obyczaje, potrafili się zachować i to z godnością. To są ludzie, którzy uprawiają sztukę, piszą wiersze, grają, śpiewają. Tak. Myślę, że jest tutaj ich więcej niż gdzie indziej. To jest klimat specjalny, klimat właśnie, tradycja miejscowa przekazywanie z pokolenia na pokolenie, z matki na córkę, z ojca na syna. Wykształci się jakiś taki sposób bycia nawet. Myślę, że jak Niemiec tu przyjeżdża, czy Francuz, to my możemy powiedzieć, że jesteśmy u siebie i się gorzej nie czujemy od nich. Tak jak on w Paryżu. Bo możemy Montmartre tutaj zrobić, jak zechcemy. No, przesada. No. No, ale jest tu pięknie wyrwane. Tak, to, no, po prostu krajobraz urzeka. I warto tu być tej ziemi praktycznie służyć, bo to jest wszystko służba no ziemi i ludziom, a ludzie bez ziemi czym są? Też niczym. Praktycznie to jest jedność i tu taką jedność stanowimy i nie chcemy tego rozdzielać. To reportaż, który powstał w roku 2005. Nagrał go Krzysztof Wyżykowski, zrealizowała Magdalena Górecka, Balcer, czytał teksty i narracje Mikołaj Müller, a tytuł tego reportażu brzmi Pejzaż sentymentalny. Yy, trochę gorzkich słów wypowiedział w tym archiwalnym nagraniu Wiesław Myśliwski, gdy chodzi o stan, status i przyszłość kultury chłopskiej. Sięgnąłem po jedną z najbardziej znanych, rozpoznawalnych i takich rdzennych melodii kurpiowskich, pochodzących z kurpi zielonych, z kadzidła, z tych okolic, czyli z samego serca dawnej Puszczy Zielonej. za świeć niesiądzu. Zaśpiewa Apolonia Nowak, która no już prawie 30 lat temu, w połowie lat 90. nagrała płytę z kurpiowskimi pieśniami Stowarzyszeniem Zespołu Arsnowa. To klasyczny kameralny skład. Zatem teraz w tej estetyce, w tej poetyce, na przecięciu klasycznego i tradycyjnego piękna, miłosna pieśń. Zaświeć niesiądzu. Apolonia Nowak i Zespół Arsnowa. Polskie Radio. Jedynka. Kwadrans pozostał do godziny drugiej. W nocy z reportażem w tej części jeszcze jedna opowieść, jeszcze jedna historia. Ostatnia akcja, reportaż Antoniego Rokickiego. Andrzej Puskarz był z wykształcenia piekarzem, a z zawodu listonoszem. Po godzinach zaś razem z żoną Magdaleną byli strażakami-ochotnikami. We wrześniu 2022 roku razem wyruszyli z Ochotniczej Straży Pożarnej na akcję ratowniczą. Mieli pomóc kobiecie, która potrąciła na autostradzie Łosia i została ranna. Niestety był to ostatni wyjazd Andrzeja. Ostatnia akcja Antoniego Rokickiego teraz w nocy z reportażem. Być może były to ostatnie dźwięki, które usłyszał Andrzej Puskasz, strażak-ochotnik z Banic. Nocą 26 września 2022 roku do akcji wyruszył razem z żoną i znajomymi. Wszyscy wyjechali jako strażacy. Jadę do Magdaleny, wdowy po Andrzeju. Zastanawiam się, czy nie odwoła naszego spotkania w ostatniej chwili. Oboje wiemy, że to będzie trudna rozmowa. No to jest o Magdal, przejdźmy na ty. Antek. Cześć. Julka. Antek Rokicki. To jeszcze nie czas, żeby wypytywać o tamtą wrześniową noc. Chcę lepiej poznać Andrzeja. Słucham jego bliskich. Tata był listonoszem? Tak, tata był listonoszem, a z zawodu był piekarzem. Zawsze lubiał pomóc tam, jak komuś się coś stało czy coś, to zawsze był chętny do pomocy, więc raczej do straży go bardziej ciągnęło, że wolał być strażakiem niż piekarzem w przyszłości. No chyba najbardziej to wszyscy wspominają te rogale, taty. Oliwia pokazuje mi na komórce pewien film. Prawie w piłkę na polu w lecie. Jest, Jest ciepły letni dzień. Cała rodzina gra w piłkę. Widać, że Andrzej miał bardzo dobry kontakt z dziećmi. U nas nigdy, na przykład, nie wiem, nie padło przekleństwo, nie żeby jedno do drugiego przekleło, czy tam jakoś przedko powiedziało. No, ja się tylko raz, że się do mnie powiedział Magda. To wiedziałam, że wtedy już naprawdę był zły na mnie, a tak to zawsze Madzia Nad. Co jak był tam nieraz na mnie zły, to zawsze Madzia, Madzia. Było się do czego przytulić, więc takimi misiu. No, wiem, że w pracy go nazywali Gryzli. No, chyba też, dlatego, że taki był postawny, taki groźny się wydawał, może nie wiem. No, Ogólnie miał że bardzo fajnego. Ile miał lat, kiedy zmarł? No, 38. To było około północy jakoś to wezwanie, tak. Telefon, no to się, właśnie usiedli na łóżku i tak patrzyliśmy na siebie. No i oczywiście o czwartej wstajemy do pracy. może jak patrzy na mnie, uśmiechnął się i mówi, chodź, Mazie, zbierajmy się. No i no już mi się zebrali, właśnie. No i w piżamie chyba pojechałam nawet. Kobieta w potręciła łosia, no i że jest ranna, o, jakoś tak to było. Na stronie Małopolskiej Policji znajduje notatkę prasową. Czytam, że o godzinie 23.40 policjanci zostali powiadomieni o potrąceniu Łosia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, na wysokości Morawicy. Na miejsce zadysponowano policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów w OSP Balicach. Oni jako pierwsi zjawili się na miejscu. Tak średnio w tym, ja to pamiętam dokładnie, ale Wiem, że właśnie koledzy tam poszli i, i właśnie była jakaś no, kobieta i tam właśnie koledzy co nie poszli. No my z mężem właśnie no pachówki braliśmy. No a później w sumie już no niestety się stało. Tyle co zauważyłam w sumie, że światło, samochodu tak mnie poraziło w oczy jakby. No i wtedy właśnie podobne, że kolega mnie pociągnął na na bok, żeby jakby odskoczyć na bok nie, że po prostu jedzie auto na nas. W sumie tylko słyszałam potem pisk open, o Nie wiem, co się dalej działo. Kontaktuję się z rzecznikiem prasowym prokuratury okręgowej w Krakowie. Chcę dowiedzieć się, co ustalono w sprawie wypadku. Gergu i kierował samochodem, który był przeładowany przewożonym ładunkiem o 2620 kg 3,5-krotnie. Gergu I nie należycie obserwował przedpole jazdy, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu i spóźnił się z podjęciem decyzji o hamowaniu. Najechał na tył samochodu marki Mazda, a następnie na pasie awaryjnym potrącił troje strażaków. Sąd wydał wyrok w sprawie uznając oskarżonego za winnego wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawierzeniem jej wykonania na okres trzech lat próby. Trzeci strażak, który także został potrącony, odniósł niewielkie obrażenia. No i właśnie wylądowałam na intensywnej terapii. Yy. No potem no, mam telefon, że żeby się szykowali na nie gorsze, nie? Przyszła moja mama z tą panią psychologą, no jak mi się już przedstawia, że jest psycholog, nie, że musi mi coś powiedzieć, no to... To już wiedziałam, nie? Pamiętam właśnie po wypadku, to tak zacząłem sobie myśleć, no jak ja sobie poradzę, nie? W sumie nawet jeszcze nie wiedziałam, y, no że będę na wózku, nie? Tak, syn, to pamiętam właśnie jak w szpital, jak pierwszy raz przyjechał do mnie, tak sam zaczął mówić. Mam ja wiem, gdzie jest tatuś, że tatuś jest w niebie, bo był dobrym strażakiem i tam go aniołki wezwały, bo że tam był potrzebny, nie? No byłam w szoku. No miał wtedy 5 latek, nie? No to jednak jest jeszcze takie moje dziecko. To się skrada. Się mówi? Dzień dobry. To jest Czy można tutaj przyjść z mikrofonem do kuchni? W pan parówkę. No chyba spróbuję. Czy pan dwie. Ja to będę mieć 8. Jedna parówka wystarczy. Dobrze. To ty jesz aż 10 parówek na, na kolację? No tak, ale bardziej 5. A słuchaj, czy to prawda, że ty także chodzisz do Straży Pożarnej? Tak, pomagam strażakom. Co to jest? No spodnie takie starożardzkie, piaskowe. Odblaskowe elementy. A, tak. Bo jakby starzacy by mieli w nocy, to ciebie auto w ich nie wjechało. Magdalena nie straciła kontaktu z kolegami z OSP. Piją razem kawę, grają w karty. Druhowie nawet pomogli jej przy remoncie domu. Remoncie, którego nie zdążył zrobić Andrzej. Na jednej ze ścian widzę zdjęcie Andrzeja. Obok niego tekst przemowy z pogrzebu. Andrzej, z wykształcenia piekarz, z zamiłowania cukiernik. Kochający mąż i ojciec, ale przyszła poniedziałkowa noc. Rozległ się alarm, na który jak zawsze stawiłeś się w jednostek. Doszło do wypadku. Ktoś potrzebował pomocy, a ty byłeś gotowy z nią przyjść. Jednak ta autostrada dla jednych synonim komfortowego podróżowania, dla drugich droga przeklęta zabrała ci życie. I swojej przysięgi dochowałeś. Jednak twoja ofiara urosła do tej najwyższej. Pamiętam właśnie, że też bardzo chciałam je na tym pogrzeb. Tam rozmawiałam z pielęgniarkami, czy mnie puszczą. No Oczywiście ona mówiła, że no, niestety nie dam rady. Pytałam, czy karetkę bym mogła jakoś, że ja sobie zapłacę, żeby mi wzięli na ten pogrzeb karetką. No, Ale nie, pani wiecie, że, tam, że po prostu tego nie przeżyję, jak, jak po prostu bym na no, pojechanie. A w niebie mogą być pożary? Nie wiem. Chciałbym porozmawiać z najstarszą córką, Wiktorią. Jest szansa, czy nie? No, na ten moment nie jest gotowa, myślę, jeszcze na wywiad. No, ja mam właśnie uszkodzony ten rdzeń, nie? No Są szanse, że się jakoś zregeneruje, nie? Co czujesz, kiedy słyszysz syrenę z OSP? Myślę, że to mi nie zroziło, właśnie, że myślę, że jakbym stanęła na nogi, to chyba bym dalej jeździła <śmiech> na akcję. Tam jest próba samobójcza. jak jest zrozumiałeś. no to ciągniemy dalej tą służbę tutaj, nie? Wyjedziemy zawsze dla niego, żeby upamiętnić to, tą jego ofiarę, no. Wszystko powróciło w sumie, tak zacząłem znowu myśleć, tak w sumie potem się Andrzej śnił i tak nawet tabletka na sen nie pomogła. Jednak stało się i jak ktoś mówi, nie odstanie, a, a trzeba też pamiętać, tak, że, że jednak, no, Andrzej był, no, był dobrym tatą, dobrym męczem, także myślę, że właśnie tego nie wolno zapominać. Macie w sobie światło. No myślę, że tak. Niech moc będzie z Wami. Dziękuję. Dziękuję, drogi Panu. Ostatnia akcja. To reportaż Antoniego Rokickiego. Znajdą go Państwo, tak jak i wiele innych reportaży studia reportażu Polskiego Radia na platformie podcastowej polskieradio.pl w zakładce reportaże i dokumenty. Po godzinie drugiej w ostatniej części naszego reportażu będziemy słuchać historii rozpiętej pomiędzy Polską i Kanadą. Wyjeżdżając do Kanady naprawdę nie mieliśmy żadnego pojęcia gdzie wyjeżdżamy, a w Gdyni na ulicy Warszawskiej niedaleko y, mojego mieszkania była taka mała, jeszcze do dzisiaj jest mała biblioteka, to ja próbowałem znaleźć książki na temat Kanady ich, i prawie nie było wcale, była encyklopedia i tam taka krótka wzmianka tylko o Kanadzie, jakieś zdjęcie miasta Toronto zdaje się było, a więc to taka podróż na Księżyc. Senza l'anima nel freddo del mattino, grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. E dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci. Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai. Se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine, na. Studiare una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se. Se